Mako New zaprasza do wysłuchania Neil Gaiman, amerykańscy bogowie, przełożyła Paulina Brighter Dla nieobecnych przyjaciół Katie Aker i Rogera Żelaznego i wszystkich pomiędzy nimi. Kaweat i ostrzeżenie dla wędrowców. Ta książka jest powieścią. Nie przewodnikiem. A choć przedstawiona w niej geografia Stanów Zjednoczonych nie jest do końca fikcyjna, można odwiedzić wiele opisanych tu miejsc, wędrować ścieżkami, nakreślić przebieg dróg, to pozwoliłem sobie na pewną swobodę. Mniejszą niż można by sądzić, ale jednak. Nie prosiłem o pozwolenie wykorzystania w książce prawdziwych miejsc, więc go nie otrzymałem i przypuszczam, że właściciele Rock City i domu na skalę, czy myśliwi, do których należy motel w środkowych Stanach, zdziwią się niezmiernie znajdując je tutaj. Świadomie ukryłem położenie innych miejsc, choćby miasta Lakeside i farmy z jesionem, godzinę jazdy na południe od Blacksburga. Jeśli chcecie, możecie ich poszukać. Może nawet uda wam się coś znaleźć. No i Rzecz jasna wszyscy ludzie żywi, martwi i inni obecni w tej historii są wymyśleni bądź występują w zmyślonych okolicznościach. Tylko bogowie są prawdziwi.